Wynika, że to nie ostatnia zimna noc w tym roku. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę. Radio Afera. 98,6 MHz. Mamy szesnastą. Studencki Patrol na 98,6 21 kwietnia godzina 16, czyli to czas na studencki patrol. Wtorkowe audycje dzisiaj realizuje Mikołaj Wichrowski, a za mikrofonem Paulina Bernard. No i co my dzisiaj dla was przygotowaliśmy w programie. O 16.10 gościł będzie u nas pan Piotr Kontowicz, asystent w Instytucie Sieci Teleinformatycznych Politechniki Poznańskiej i porozmawiamy trochę o tym, jak działają algorytmy, które podsuwają nam treści w aplikacjach mobilnych. Z kolei o 17.10 zapytam dr. Edytę Bąk z Uniwersytetu SWPS w Sopocie o to, czym tak właściwie jest aktywne starzenie się i jaki ma wpływ na nie terapia tańcem. Oprócz tego przygotowaliśmy oczywiście dla Was konkurs, ale o nim opowiem więcej już za moment, a tymczasem zostańcie z nami. Fa Uh, moje syna dziś wersy płodne a W kwestii tematyki bezrobotne Bo nieraz nie mam nic do powiedzenia Tylko chcę porobić sobie wielokrotne w we mam wers nosowskiej Zawsze był dla mnie ekstra Obowiązek, obowiązkiem jest O uh, piosenka musi posiadać tekst A co tam autor miał do przekazania kogo, co to, to Ważne, by był waniu do flow By ruszał waniu do flow I żeby drop walił jak goga, dam kuły dead Bo niekiedy bez cudy słucha muzy trochę pija Future to remi nominowany Mówił, że sam nieraz nie wie co nawija Ja tu rap grama W tej kulturze jest grubo ty Aha. Od wielu lat to jak mam robić moją muzę ludzie mówią mi Jedni mówią zrób ją, tak drudzy, robią, drudzy robią tak, trzeci lubią, drugi nie tak Mówię basta, robią, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak a raz tak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 Zawęzić moją skalę są za bardzo, kiedy piszą oh, yeah. tylko punchę, bo to daj to Nieraz powaga jak Wojcu Brando, nieraz kręcę beczkę jak Monty Python Co verset jest versatility, hey, też nie raz, a nie mówili ty, mingi Dalekie jak stąd do Filipin, każdy mój song mają filmie filmy Jak słyszysz nawet ten, ten moja pasja hapię ty na traku te nawiki kładę men Poznasz w że to VNM, stilo nie do niedopnajna, odbyć my... bo nad krytyką nie ma ubolewania ta. Jacyś cwe lepszącą na nas, z nimi nigdy nie będzie pojednania ta Za to będę rap grał, kiedy w tej kulturze tu jest grubo ty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 Ooh, yeah, yeah Wracam z obiecanym konkursem, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na koncert Tomasz chyła Quintet w czwartek 23 kwietnia w klubie Pod Minogą. A żeby wygrać wystarczy, że napiszecie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie w nim na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytam was o to, jak wy na co dzień dbacie o planetę, bo w końcu mamy dzisiaj Dzień Ziemi. Smsy wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.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 Pisać, bo słowo pisane ma większą wartość W sumie nie Rozumiesz? Zbliżamy się do 16.10. Jest już ze mną tutaj pan Piotr Kontowicz, asystent w Instytucie Sieci Teleinformatycznych Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry, bardzo cieszę się, że się widzimy i słyszymy ze słuchaczami. Dzień dobry, również miło mi jest tutaj gościć. E, proszę pana, ja mam takie mm, pytanie, bo też to mnie najbardziej e, chyba zainspir zainspirowało do tej rozmowy, bo kiedy przeglądamy media społecznościowe i nie tylko, no bo też kiedy czegoś szukamy w przeróżnych wyszukiwarkach internetowych, to wyświetlają nam się różne treści. Są to filmiki, jakieś zdjęcia, infografiki, no ale... Tego w internecie jest masa, a nam wyświetlają się konkretnie te, albo no też nie te same, które wyświetlają się naszym znajomym. Stąd też moje pierwsze pytanie, na jakiej zasadzie te treści są dobierane, jak to jest, że widzimy konkretnie te? De facto odpowiedzią na to jest, są różne filtry rekomendacyjne. Takim elementem, który zrobił w tym obszarze rewolucję jest, powiedzmy, wynalazek Netflixa, collaborative filtering. Zasada działania tego jest bardzo prosta. Algorytm zauważa, że osoby, które oglądały jakąś określoną rzecz, również oglądały kolejne. Więc my, oglądając pewne określone rzeczy, dostajemy sugestie od innych osób de facto. Czyli po prostu mając dostęp do bazy zachowania wielu użytkowników, na podstawie ich zachowania możemy określić co nas też interesuje. Obrazując to na przykładzie, jeśli pewną grupę użytkowników interesują filmy ze śmiesznymi kotkami i również część tych osób ogląda filmy ze śmiesznymi pieskami, to więc my, jeśli oglądamy filmy ze śmiesznymi kotkami, to prawdopodobnie dostaniemy rekomendacje filmików ze śmiesznymi pieskami. Mhm, tak, a bo w zasadzie... Mm... Czy, czy te algorytmy, o których pan wspomniał i te gdzieś tam filtry, czy one mogą znać nas lepiej niż my sami siebie? No bo czasem zdarza się tak, że my nawet czegoś nie, nie wyszukujemy, nie, nie szukamy jakiejś treści, na przykład telefon gdzieś tam leży obok nas, e, e, no jak zazwyczaj, no bo towarzyszą nam te, te telefony czy inne urządzenia na każdym kroku I, i rozmawiamy z kimś o czymś, a zaraz później widzimy tego reklamę, czy... Czy to jest tak, że, że może my nie zwracamy wcześniej uwagi na coś, co, co polubiamy, czego wyszukujemy? Czy, czy może rzeczywiście gdzieś często mówi się o tym, że nas podsłuchują te telefony? Jest dokładnie tak, jak pani mówi, czyli wcześniej nie zwracamy uwagi na jakieś aktywności, które podejmujemy. Telefony nas aktywnie nie podsłuchują, byłoby to widoczne po prostu nawet za um, rachunku na telefon, tak w transmisji danych byłoby to widoczne. E, takie badania na temat tego, czy nas telefony aktywnie podsłuchują, e, były prowadzone. No i Z tego, co mi wiadomo, nic takiego nie, nie wykazano. Natomiast takie platformy sprzedażowe no, mają bardzo wiele filtrów śledzących wbudowanych w różne dodatkowe platformy. Mają naprawdę dużą wiedzę o tym, co czego potrzebujemy w, w, danej, w danej chwili. No to możemy odetchnąć z ulgą i no, czuć się trochę bezpieczniej z tymi telefonami obok siebie. A czy, bo to takie właśnie dostosowywanie treści do naszych gdzieś tam preferencji. E, czytałam, że nazywa się personalizacją tych treści. Jakie są tego pozytywy, ale też negatywy? Czy znaczy, osobiście widzę mniej tam pozytywnych aspektów, Główny taki pozytywny aspekt to możliwość gdzieś otrzymania rekomendacji jakiegoś niszowego twórcy, czy też mniej popularnego produktu, który faktycznie nam będzie pasował. Natomiast negatywne elementy są związane przede wszystkim z tym, że te platformy chcą przyciągnąć naszą uwagę. De facto oni zarabiają na tym, że utrzymują naszą uwagę. Tutaj też również jeśli chodzi o takie... E, rekomendacje de facto i personalizację treści, no też może to prowadzić do jakiejś formy personalizacji, ponieważ później zawsze u, utrzymujemy się w tym, że e, mamy rację. Mhm. Tak, to jest takie dosyć częste, szczególnie też chyba to widać w m, m, takich treściach związanych z poglądami politycznymi, że później zastanawiamy się dlaczego, dlaczego wygrał ten, a nie inny kandydat, skoro wydaje nam się, że wszyscy głosują na to, co my tak, zdecydowanie. Tutaj nawet jeśli chodzi o wybory, to jest kilka takich przykładów z życia. Takim pierwszym, chyba najstarszym, pierwszą aferą z tym związane jest Cambridge Analytica, firma, która de facto pozyskała dane z Facebooka, a następnie wykorzystali on, oni te dane do profilowania spotów reklamowych i to de facto pomogło Donaldowi Trumpowi w wygraniu pierwszej, e, pierwszych wyborów. Tak? Mhm. E, kolejny przykład, to już troszkę nowszy, z 2024 roku. E, tam były wybory w Rumunii, e, których kandydat też wygrał to w pierwszej, e, w pierwszej turze wyborów. Natomiast, wy, e, natomiast te wybory zostały unieważnione ze względu na to, że wykazano, że ten wynik jest związany z masową kampanią na TikToku, a dodatkowo te konta rząd Rumunii wykazał, że były finansowane przez Rosję. Mamy tutaj też polski akcent. Ostatnie wybory prezydenckie, też również po, polskie rządowe organizacje wykazywały, że były wykupywane kampanie reklamowe na mediach społecznościowych. Tam był szczególnie wymieniany Twitter które miały za zadanie popierać jednych kandydatów, natomiast dyskredytować e, innych. To jest troszeczkę niepokojące, jak te media mogą wykorzystywać te nasze dane. A właśnie czy my wiemy, co się z nimi dzieje? No bo rzeczywiście gdzieś korzystając no, z przeróżnych mediów, wyszukiwanych aplikacji, często zakładamy gdzieś konta, no, podajemy tam swoje dane i często myślę, że trochę bezwiednie. E, czy wiadomo, w jaki sposób one są przetwarzane? Teoretycznie każda z tych firm musi nam udostępnić takie informacje e, na, na temat właśnie, w jaki sposób ona e, przetwarza nasze dane. Natomiast osobiście nie ufam tym firmom i myślę, że robią de facto z tymi danymi to, co zechcą. Mm -hmm. To też rzeczywiście dosyć, no, no jak już powiedziałam, niepokojący sygnał. A e, Czy to jest też możliwe, że na przykład niektóre gdzieś tam Firmy, media, aplikacje, które należą do jednego większego koncernu, sobie je gdzieś przesyłają, te nasze dane między sobą? Myślę, że tak, że to jest możliwe, natomiast jakichś jednoznacznych danych na ten temat nie posiadam, żeby to poprzeć konkretnymi przypadkami. Natomiast też takie duże konglomeraty mogą się wymieniać z danymi, tak, no, Instagram to nie jest tylko Instagram, mhm. tylko również Facebook i tak naprawdę WhatsApp jeszcze dodatkowo. I nie będę zaskoczony, jeśli kilka jakichś innych serwisów też można do nich zaliczyć. OK, czyli powinniśmy się dwa razy zastanowić, zanim gdzieś podamy coś na nasz temat. Zdecydowanie. Tutaj nawet jeśli chodzi o media społecznościowe, to z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa codziennego lepiej jest ograniczać ilość informacji, które upubliczniamy. Też warto byłoby zwrócić uwagę na to, komu to udostępniamy, ponieważ możemy tam definiować z zakresy widoczności danego posta, czyli powiedzmy limitujmy to chociaż do naszej grupy faktycznych znajomych. Nie udostępniajmy tego ogólnie. Bardzo prosty przykład wrzucając informację o tym, że za tydzień wyjeżdżamy na wakacje. no Mówimy jednocześnie złodzieją, że nasz dom będzie pusty. <słodzień> tak, to są bardzo cenne wskazówki i rady. A tak wracając jeszcze na moment do tych algorytmów, czy my możemy jakoś... Y decydować o tym, jakie treści będą nam wyświetlane, no bo skoro one wyświetlają nam się na podstawie tego, co my klikamy, e, ale to czy możemy mieć jakiś wpływ, e, jakiś taki manewr być może e, ochrony, jakoś wpłynąć na to, by, by one troszeczkę miały mniejszy wpływ na to, co oglądamy? Hmm, tutaj jeśli chodzi o ten aspekt, to jedyną rzecz, którą możemy zrobić, to jakby wyczyścić nasze preferencje. Przeważnie można to zrobić w ustawieniach danego serwisu, I jednak później znów, jeśli zaczniemy przeglądać interesujące nas y, rzeczy, prawdopodobnie zostaniemy zaszufladk zaszufladkowani e, do tej samej e, kategorii. Tutaj taka realistyczna, powiedzmy, checklista to mogłoby być wyłączenie powiadomień, żeby nie mieć tego efektu, że cały czas nas coś omija, żeby tego nie sprawdzać kompulsywnie, ustawić sobie jakieś limity ekranowe, ponieważ. Tutaj znów ten aspekt e, infinite scrolla, czyli cały czas możemy e, przesuwać, e, powiedzmy, nowe, dostawać nowe informacje, to jest de facto uzależniające. E, też e, możemy przełączyć sobie e, ekran telefonów w skalę szarości, on wtedy jest mniej atrakcyjny, żeby po prostu mniej korzystać z tego urządzenia. A, a czy tutaj mogę dopytać, czy ta skala szarości jest mniej atrakcyjna dla nas, przez to przez to my mniej oglądamy, czy, czy również to jakoś wpływa na ten algorytm? Czy ten... To jest po prostu sztuczka na nas. Okay. Szaro-białe jest mniej mm, atrakcyjne dla naszego mózgu. W związku z tym, zamiast spędzić 15 minut na Instagramie, powiedzmy wyłączymy go po 5, bo nie będzie to nam do, sprawiało takiej e, przyjemności. I chyba taka ostatnia najłatwiejsza rzecz to odinstalowanie tych aplikacji, żeby nie mieć ich na telefonie, a ewentualnie, jeśli chcemy skorzystać, to skorzystać przez interfejs webowy. Tutaj jako pojedyncze osoby mamy niestety ograniczone możliwości wpływania na ten algorytm, natomiast rozwiązania prawne, które są wdrażane w ramach Unii Europejskiej pozwalają w jakiś sposób kontrolować te firmy. To bardzo panu dziękujemy za te wszystkie rady, wskazówki i tę dawkę wiedzy, bo myślę, że to nie jest wiedza, którą gdzieś tam na co dzień możemy znaleźć czy gdzieś usłyszeć i często właśnie bezwiednie korzystamy z tych aplikacji i z tych wszystkich serwisów informacyjnych. Mm -mm. Moim i waszym gościem był Piotr Kontowicz, asystent w Instytucie Sieci Teleinformatycznych Politechniki Poznańskiej. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Jakoś tak nieładnie wyrywa nam się z rąk Jak to zatrzymać, ja powiem stop Po drodze kubie mój dom mm. I wciąż zapominam teraz wam Da świat, ja czuję to kucie dla. Zostań nie Słowo, że on traci sens. Radio Afera, 98, MHz. się do 16:30, a to czas na troszkę informacji ze świata logistyki, a dzisiaj będziecie mogli posłuchać trochę o centralnym porcie komunikacyjnym CPK, który ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. No a o tym posłuchajcie Truck and Talk. Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk, wtorek 16:30. Cześć wszystkim, z tej strony KNL i to jest kolejny odcinek podcastu Truck Talk, a ze mną dzisiaj jest Grzegorz, a ja jestem Piotr. Dzisiaj w studiu temat, przy którym przy niedzielnym obiedzie Polacy kłócą się częściej niż o politykę. CPK. Grzesiu, powiedz mi szczerze, jak słyszysz Centralny Port Komunikacyjny, to widzisz potęgę, czy raczej wielką łąkę z bardzo długim płotem w Baranowie? Wiesz, osobiście jako logistyk staram się nie patrzeć na płoty, tylko na mapy przepływów. I na mapie Europy widzę tu dziurę. CPK to nie jest tylko kwestia tego, czy polecisz na wakacje z Radomia, czy z Baranowa. To jest próba zbudowania serca dla całego organizmu transportowego. Ale to serce ma kosztować miliardy. Czy naprawdę potrzeba aż tak rozmachu, Mamy przecież modlin, mamy okęcie Jakoś to wszystko lata No i tu cię zatrzymam Bo to jest najczęstszy błąd Myślimy lotnisko A logistyka mówi węzeł multimodalny To słowo klucz Chodzi o to, żeby w jednym miejscu spotkał się pociąg Ciężarówka i samolot cargo Dziś te systemy w Polsce Żyją trochę obok siebie tak Każdy sobie rzepkę skrobie. Brzmi ładnie w teorii Ale co to realnie zmienia dla przeciętnego Kowalskiego Albo dla firmy która chce wysyłać towar do Chin. Zmienia lead time, czyli czas. Jeśli towary z Azji lądują w Lipsku czy Frankfurcie, bo u nas nie ma gdzie przyjąć największych transportowców, to my właśnie tracimy pieniądze na każdym etapie. Czekamy dłużej, płacimy za marze niemieckich hubów, a podatki z cła zostają u sąsiadów. CPK ma to wszystko ściągnąć tutaj, do nas. No właśnie, Frankfurt. Oni tam nie śpią. Nie boisz się, że budujemy giganta, który wejdzie na rynek, gdzie wszystkie krzesła są już zajęte? Kto nam zagwarantuje, że te wszystkie kontenery nagle zaczną wybierać Polskę, a nie sprawdzone trasy? E, to jest ryzyko miliarda dolarów, dosłownie. Konkurencja jest potężna i oni już mają ugruntowaną pozycję. Ale spójrz na dynamikę e-commerce i całego cargo w Europie Środkowej. My rośniemy najszybciej, a infrastrukturalnie wciąż jesteśmy w poprzedniej dekadzie. Pytanie brzmi, czy stać nas na to, żeby nie budować? Tylko, że budujemy to z publicznych pieniędzy. Krytycy mówią jasno, to gigantomania. Rentowność tego projektu przy dzisiejszych kosztach materiałów i stóp procentowych stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nie boisz się, że to będzie studnia bez dna? Boję się o realizację. To fakt. Bo wielkie wizje mają to do siebie, że łatwo puchną kosztowo. Ale z logistycznego punktu widzenia przepustowość Okęcia kończy się na wczoraj. Jeśli chcemy się rozwijać, potrzebujemy miejsca. Nie możemy dolać wody do szklanki, która jest już pełna. Czyli według Ciebie to nie jest przereklamowany szum, tylko konieczność? To jest przede wszystkim szansa, którą łatwo zepsuć złą egzekucją. Jeśli zbudujemy samo lotnisko, a szprychy kolejowe zostaną tylko na papierze, to będziemy mieli najdroższy pomnik z historii. Ale jeśli zapiniamy to w sprawny system, Piotr, to może być dla nas taki skok, jakim była Gdynia w dwudziestoleciu międzywojennym. Odważne porównanie. Podsumowując, albo odlecimy w stronę logistycznej ekstraklasy, albo zostaniemy z ogromnym rachunkiem i betonowym placem. Dokładnie. Kluczem nie jest to, czy budować, ale jak to zarządzać, żeby nie stało się to tylko politycznym projektem, a faktycznym biznesem. I tym znakiem zapytania kończymy dzisiejszą rozmowę, Krzysiu. Dzięki za ten logistyczny zimny prysznic. Nie ma sprawy. Dziękujemy. Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and talk. Wtorek 16:30. Autopromocja. Aferowe Pogotowie Językowe Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną Językowe Dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego Profesor Halina Zgółkowa Napisz do nas Pogotowie małpa Środa godzina 17.30 Tylko w Radiu Afera Trap Stacja Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu Każdą środę o północy. Autopromocja Reklama Gadżety Politechniki Poznańskiej Na co dzień, na prezent, na zawsze Wpadnij do Brand Shopu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 Ruchu czytaj się z moich oczu Nie obniżysz moich lotów ze mną do grobu, on jest moją bronią to moja duma i honor nie mam oprócz niego nikogo, jest moją ikoną skoro nie rozumiesz rzeczy które mnie bolą, to tylko mój hip hop, umie pojąć to wszystko sprawdź bity, sprawdź intro, potem sprawdź co ludzie myślą, na świat nie jest fikcją, wytłumacz im to, marzy mi się czarny lincoln, lecz jak go wyrywać wilkom, rozumiem więc czemu czasem chłopaki biorą winstrol, ludzie gwią z nas zanim nas zdążą poznać, biorą nas za przestępców, bo nie widzą w nas dobra nie ma problemów, to nie ma. Ma przyczyn czy uczuć? Przyczyny zawsze są, a uczuć nie ma bez zarzutów. Nie znajdziesz w sobie bonda, nie stworzył Cię hoju. Twardo stoisz na nogach, chcą okraść z twoich swoich ról. Lisy nie chcą się oddać, nie wierzą w nasz intelekt, w naszą muzykę. We wszystko co w nas szczere, rujnują nasze plany. Jesteśmy diabłami dla nich, biorą nas za nic. A w tłumie też jesteśmy sami, multum subkultur. To świat nas zmusza do buntu. Co chcesz od chłopaków, którzy ciągle siedzą na murku? Jeśli nie zmieniasz nam gruntu, nie podasz nam ręki, kręci Ty manielski pył. I martwi prezydenci To z waszych rezydencji Świat do tego nas popycha. Tworzycie nasze wizerunki Lecz nas problem was nie dotyka My chcemy tylko naszą wolność Chcemy robić hip-hop i mieć spokojną przyszłość My, ukryty w mieście krzyk My, ukryty w mieście krzyk My, ukryty w mieście krzyk My, ukryty w mieście krzyk Wciąga nasz biznes Tylko taki świat pozwala nam istnieć Marzyć i myśleć, chociaż życia nie pokolorował Disney choroba, zniknie połowa nich znik, chce na nas polować w nam życie, ukraść słowa nich strada to plac zabaw Uwierzcie mi, my pamiętamy o swych wadach Nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć My, ukryty w mieście krzyk Za lepsze życie, za siłę, którą chcemy W duszy mieć, ten świat uczy mnie Bicmenycy, wróg kruszy mnie, swój wysiłek jak zdusić chcę, chce ten wyścig wygrać Tylko Bóg wie jeśli jest którą drogę wybrać Kroczy drogą w serca i dla ludzi się poświęcać, dla tych ludzi Którzy chcą twój sen grać, nic o nas bez nas Wiesz, trudno by było żyć z hip-hopu Za naszą wolność, naszą muzykę, za pokój Nie, zapomnie, nie zapomnieliście o konkursie, bo ja rozdaję dzisiaj jedną wejściówkę podwójną na koncert Tomasz Chyła Quintet w czwartek 23 kwietnia w klubie Pod Minogą. A żeby wygrać wystarczy, że wyślecie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytam was o to jak dbacie o ziemię w Dzień Ziemi. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23. Was alone long and dark to say The violet Hill, there we sat in snow. All that time she was silent, still. Zdarzyło wam się kiedyś coś wybudować? Mnie na pewno babkę z piasku albo dom w Simsach, ewentualnie jakąś bazę w Minecrafcie, ale bardzo prowizoryczną. I wierzcie mi, są tacy, którzy budują coś naprawdę i z pewnością nazwalibyśmy ich budowniczymi, a trochę profesjonalniej, może inżynierami, bo pewnie te Politechnikę skończyli. No i właśnie do nich kierowany jest wykład o zastosowaniu sztucznej inteligencji w budownictwie ze szczególnym e, takim e, uwzględnieniem podejścia agentowego. Wykład odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 15.10 i wstęp jest wolny. No i wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem odsyłam na stronę put.poznan.pl. Będziecie tam też mogli zobaczyć plakat tego wydarzenia, bo jest bardzo fajny, także zachęcam. Algi. algi to są takie glony, które wykorzystywane są na przykład w różnych maseczkach do twarzy albo też w takim przemyśle bardziej spożywczym, gdzie są z nich tworzone opakowania biodegradowalne. Algi można też jeść, a o jedzeniu często się mówi, że jest to nasze paliwo. Jednak chyba nie o takim paliwie będzie ten wykład, o którym zaraz powiem, organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. No jednak będzie miał on w sobie paliwo i algi, bo jest to Paliwo z Alk, wytwarzanie i wykorzystywanie biopaliw z mikroalk, bioetanol, biodiesel, biogaz, technologie hodowli mikroalk. Wykład poprowadzi profesor Adam Koniuszy, naukowiec i nauczyciel akademicki specjalizujący się w inżynierii odnawialnych źródeł energii. Także jeżeli jesteście zainteresowani, być może jesteście fanami Alk albo yy, jedzenia. Nie, nie jedzenie, Paliwa. No, widzicie, chyba głodna jestem. Także raz jeszcze, jeśli jesteście fanami alk i paliwa, albo interesujecie się odnawialnymi źródłami energii, to zajrzyjcie na stronę up.poznan.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji. Na no, oprócz tego wydarzenie ma miejsce 24 kwietnia o godzinie 13. Wstęp jest wolny. Wait widzimy wszędzie, widzimy je na niebie, na trawie, na rynku, na parapecie, na słupach wysokiego napięcia. No i w zasadzie tak często je widzimy, że czasem chyba przestajemy zwracać na nie uwagę, a Czem, czego możemy się od nich nauczyć, co one nam dają. O tym będzie kolejny wykład Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tym razem pod tytułem Ornitologia dla Opornych. Czego uczą nas ptaki? Wykład jest otwarty i poprowadzi go profesor Piotr Tryjanowski i odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 17 i potrwa do 18. .00. Także jeżeli nie chcecie być wiedzoodporni to zajrzyjcie na stronę up.poznan.pl po trochę więcej informacji na ten temat. I'm not. And you, you know I know I love it, you know I be spittin', the cursin', the fightin' and fussin', yeah, you know I'm only fuckin' and if I was only thinking, if I could, I'd take you everywhere, but you know I can't do nothing, you, can't you know I can't do nothing, you but know you know I never looked as good as I do, and it's the truth, yeah. no bullshit, I'm nothing without say, you. Say, I should take this on and pawn it at the auction, I don't need it, I'mma slain this bitch and take it shopping. cause what good is any it, hard if it can break in pieces, I would rather have no feelings than cryin' or stabbin', when When I met you, I was broke as a rope on a faucet. I had dreams that I would blow like a Nintendo cartridge. I was hungry, I was dirty, I needed a shower. Since you fed me and you clothed me, you packed me a sack clutch. Papa said when I get older, get a girl like your mama. But I'm 20 years old and running out of options. I'm supposed to trust you. Ain't you one of them ones trying to run up pose for the perfect picture upload and post it question. Is you with me or not? I'm from the city where they wear bikinis in the water drought. But I'm used to having sight clones blown in and out of my life, so it's no biggie, you need time to figure it out. With all the kissing, the touching, the biking, and talking, you know, you know I love you, you know I know I love you, and I'll be spitting, the cursing, the biking, and fussing, you know I'm only fucking and with you, and I was only thinking, if I could, I'd take it everywhere, but you know I can't do nothing, you know I can't do nothing you No, know I, you know I never looked as good as I do, and it's the truth, no Yo, issue, uh, Got nothing without you. You know you wrong, shit, you out of power. Remember you was couch surfing, you ain't have a casa And me casa, I would buy your shoes from out the locker Even though I heard around the town from all the gossip Between they legs and sliding limousines and garages Heard your mama cheated on your daddy, you just like her Come on, come around, remember what happened to Tiger Game over, dead wrong, uh, Biggie wireless. I was the one you counted on before you stacked your wireless Talking about me, motherfucker, you the one with problems, ha <laughs> ha You played yourself for a photo, uh, that you ain't know though. I only took for niggas trying to slide up in the DM and show them I was happy with the nigga I was seeing. But you fucked up, stupid, so I guess I go and see him as you kind of play how to get me back like Liam. No fucking tonight, I'll be gone by the PM. Nigga. You know, you know, I love that you, you know. I know I love what I'm looking you know this just being the person, the bike, and the You know, I'm only for I was so defective. If I could, you. I take it everywhere. But you know, I can't do nothing. You. No, know I, know you. know I never looked as good as I do. And it's the truth. No bullshit. I'm nothing without you. Might not get your head. Might not get Any better żywi, otwarte Politechniki Poznańskiej są już za nami, więc maturzyści wiedzą, co robić i gdzie szukać dla siebie miejsca po maturze, a co ze studentami, którzy teoretycznie to miejsce już mają, ale nie do końca zawsze wiedzą, co chcą po tych studiach robić. Tak sobie myślę, że z pomocą tu przychodzi dzień z biurem karier UAM na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, podczas których e, wystawi się kilka potencjalnych przyszłych miejsc pracy i będzie to fajny e, też sposób na to, by porozmawiać z przyszłymi pracodawcami na temat wymagań, które na tym rynku pracy na nas będą czekały, no i też być może poznać jakąś nową ścieżkę kariery, o której wcześniej nie słyszeliśmy, a będą się wystawiali między innymi Radio Poznań, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy Powiatowy Urząd, Urząd Pracy w Poznaniu. No i chyba myślę, że najważniejszym z wystawców będzie Radio Afera, bo i będziemy tam nadawać specjalne wydanie Studenckiego Patrolu w Terenie, także nie mówię do usłyszenia, a do zobaczenia. A będzie to miało miejsce już jutro między 11.15 a 14.00. Więc raz jeszcze do zobaczenia. Widzimy się jutro. W moich żyłach Twoja krew Długa droga trzeba biec Niech każdy powie o czym był najgorszy jego sen Masz tylko jedną głowę, weź połowę, nie brudź jej Słychać krzyki Yeah. yeah. 12:57 czas na serwis informacyjny. Tymon Stefaniak zapraszam. Dzisiaj Dzień Ziemi w Galerii Miejskiej Arsenał. Trwają ciekawe wykłady. Na przykład o 18:00 posłuchacie O czymś śni jaszczurka na Atakamie. Jutro od 10:00 będą odbywać się warsztaty m.in. Superbohaterowie Planety skierowane do dzieci w wieku od 7 do 10 lat, czy minerały w naturze i kulturze dla starszych. O 11:00 odbędzie się konkurs, a o 16:00 kolejna dawka wykładów. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl. 14 kwietnia decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Tor Poznań został zamknięty ze względu na przekraczanie progów dozwolonej głośności. Całe szczęście w niedzielę bez przeszkód odbyło się otwarcie sezonu. Opisało nam zainteresowanie osób, które żywo ten tor chcą wspierać, więc się cieszymy, bo ten dzień ma taki podwójny wymiar. Raz, że rozrywkowy, tak jak to początkowo miało być i początkowo zakładaliśmy, no ale oprócz tego no też trochę sentymentalnie się dzisiaj zrobiło, bo ten tor po krótkiej co prawda chwili, ale można powiedzieć, że odzyskaliśmy. Opowiadała Katarzyna Sakowska z firmy Sports Drive, organizującej wydarzenia na Torze Poznań. W związku z ostatnimi wydarzeniami gościem otwarcia sezonu był też Jakub Rutnicki, minister sportu i rekreacji. Zapowiedział on na dzisiaj okrągły stół, gdzie zostanie omówiona przyszłość toru przy udziale władz Poznania i Tarnowa Podgórnego, Ministerstwa Klimatu i Gioś. Eko -informacje. Trwają nasadzenia drzew na, Świercie, na Świerczewie, Wildzie i Nowym Dębcu. W sumie pojawią się 32 nowe drzewa. Przy ulicy Opolskiej posadzono platany klon, klonolistne, gatunek dobrze przystosowany do przestrzeni miejskiej. Przy ulicy Saperskiej pojawi się kasztanowiec, a w innych miejscach klony, jesiony, lipy i graby. Zadanie jest finansowane z poznańskiego budżetu obywatelskiego w ramach projektu Droga Trawka 2 – Powrót Drzew. Kost realizacji wynosi prawie 56 tysięcy złotych, a prace Powinny potrwać do końca kwietnia. Informacje z bułgarskiej. Lech Poznań zawalczy dzisiaj o finał Pucharu Polski. Już o 18.30 drużyna damska Kolejorza zmierzy się z GKS Katowice. Dotarcie do półfinału stanowi już najlepszy wynik w historii kobiecej sekcji klubu. Alicja Zając, trenerka, mówiła jednak klubowym medium, że traktują to spotkanie normalnie i nie nakładają na siebie dodatkowej presji. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. 17 Studencki Patrol. Siedemnasta